To tradycyjne pytanie na koniec, pozostając w tej samej konwencji. Jeśli wygra Pan wybory, to jak chciałby że Pan, żeby Sopot wyglądał za 10-20 lat? W jakim kierunku powinien się Sopot rozwijać według Pana? Jako sopociani, jako kandydat na prezydenta Sopotu. Tak, tak, tak. Proszę Państwa, to, że Sopot się rozwinął, to, że Sopot skoczył naprawdę o parę półek w górę, nie możemy przekreślić, że tak się nie stało. Najlepszym dowodem oczywiście na to są ludzie przyjeżdżający, którzy byli tu 10 lat temu ostatnio na jakimś przyjeździe, w czasach wakacjach, turnusie czy cokolwiek i wchodzą do naszego miasta i widzą to, co się zmieniło. Ja. Czyli znaczy, co widzą to centrum hafnera czy... yy, pamiętają, <laughs> pamiętają budy tego targowiska i tak, to, to, to, to okay. powiem. Pamiętają okay. ten blaszany z kebab z tej falistej blachy, tak, to kto pamiętają. Nie mówmy o smakach, to Pani Agato. nie mówmy, ja wiem, bo Pani Agata nie, też, tak. też jest za, żeby alga została. Także ja doskonale rozumiem. Ale nie, ja akurat alga, alga czysto, czysto profesjonalnie podchodzę do algi, dlatego, że ja uważam, że jeszcze że mogę się wtrącić. Dlaczego alga? Bo alga nie wynika z tego, że mam jakiś sentyment do algi. Tylko z tego, że miasto jest jak organizm. Pewnych rzeczy się nie da usunąć. Tak samo jak, zaraz, zaraz, tak samo jak w naszym ciele, pewne rzeczy po prostu pozostają. Dlaczego mamy usuwać algę? Ona powinna zostać. Wiecie dlaczego? Żeby za 30 lat można ją było porównać. Z Centrum i żeby za 30 lat ktoś powiedział ok, to zrobili fajnie, a to zrobili niefajnie. Żeby było wiadomo w którym momencie jak miasto funkcjonowało. To jest wszystko jak, to jest zapis, to jest jak linie papilarne. Tak działa miasto, tak działa przestrzeń. Ja się zgadzam z Agatą, więc może kontynuujmy. O, <słysza> Pani Maja dobrze życzyła nad czasem. Tak, więc krótko, wiele rzeczy dobrych zrobiono. Naprawdę działania w oczyszczenie zatoki, pewnie powtarzają Wam to wszyscy, jak pamiętacie, plaże zamknięte, idzie, idzie to moim zdaniem w dobrym kierunku. Jaki Sopot chciałbym, żeby był za 10 lat? Przede wszystkim chciałbym, żeby Sopot za 10 lat był nie tylko atrakcyjny dla ludzi bardzo młodych bo w chwili obecnej jest coś w rodzaju taka moda na, na, moda na, na Sopot. Yy, A myśli w... pan o turystach, czy o mieszkańcach? Yy, nie, mówię w, tej chwili o, w tej chwili mówię o turystach, no, w to. tej chwili mówię o turystach, tak. Bo prawdą jest, że yy, Sopot tętni życiem yy, yy, przez całe lato i to Sopot tętni życiem w weekendy, poza sezonem, przez tak zwaną, ja to nazywam turystyką jednodniową Gdańskiej Gdynian, ale głównie tych szukających atrakcji późno wieczornych. Nie zawróci się, nie zawróci się jakby tego nurtu, jego można lekko stymulować przyhamowując. I jak ja dzisiaj słyszę, że lokale użytkowe między tunelami na ulicy Bohaterów Monte Cassino mają wszystkie być gastronomią. To ja, ja się z tym nie zgadzam, bo, ja, bo ja, powinny być wszystkie gastronomią. Powinny być wszystkie gastronomią. To ja się z tym po prostu wewnętrznie nie mogę zgodzić, gdyż już ta oferta gastronomiczna jest przeogromna w Sopocie i, i nie ma sensu, moim zdaniem, jej w chwili obecnej rozbudowywać. Chciałbym, aby Sopot, w Sopocie znalazły również dla ciebie miejsce atrakcje, które przyciągną, z Europy ludzi, bym powiedział, w takim średnim wieku. Polacy przyjeżdżają, tych co stać niestety, bo Sopot jest bardzo drogi, jak się jeździ po Polsce, a ja lubię spędzać swoje urlopy na terenie Polski. Jak ja widzę, różnice w cenach w restauracjach, różnice w cenach w sklepach, w z Sopotem, to mnie to martwi, bo to, to powoduje, iż zmniejszamy szansę na to, aby w Sopocie również swoje gniazdo znalazły osoby o niezbyt wysokich dochodach, bądź nie mające możliwości korzystania z portfela kogoś innego, bliskiego, rodziny. To można uzyskać w dwojaki sposób. Ten Sopot otworzyć dla, dla, dla innych. Przede wszystkim Ludzie przyjeżdżający do Sopotu nie powinni mieć możliwości spotykania się z minusami tego miasta, które też istnieją. Minusem tego miasta jest choćby to, iż choćby stał się bardzo popularny wśród wszelkiego rodzaju y, ludzi żebrzących na ulicy. To pociągami przyjeżdżają z Polski ludzie, którzy żyją z żebractwa, bo wiedzą, że od czerwca do sierpnia jest tu Eldorado. I, y, jest to problem brudnych plaż, co za tym idzie, bo ci ludzie, nie wiem czy Państwo wiecie, namioty potrafią rozstawiać na wydmach i spać cały sezon w tych namiotach. Składają rano, wieczorem rozkładają, co źle rzutuje na wizury miasta. Wyegzekwować z pewnością bym chciał, od, ja nie mówię, że firma, która w chwili obecnej sprząta plaże robi to źle, ale Czystość plaży to jest, yy, sądzę, w sezonie najważniejsza sprawa. Technologii, jaką sprzęt ja, ta plaża. Nie, jakoś technologii. I oczywiście te glony są nieprzewidywalne, kiedy przypłyną, kiedy nie przypłyną. I ja bardziej myślę o piasku przywydmowym przy i piasku suchym, który zamiast przesiewany, on jest po prostu tylko przeorywany Przerwa. niestety przez tą firmę. Co znaczy, że nie są usuwane śmieci, tylko są wkopywane coraz głębiej. No. Ma Pani tą wiedzę, ja, ja nie to trzeba by zgłosić do wydziału, że nie wierzę Nie, ja wierzę. Organoleptycznie, to. Organoleptycznie. organoleptycznie. Tak, yy, ale... tak, yy, tak, proszę bardzo Pani yy, Bo yy, mówimy cały czas o turystach. Tak, teraz tak? mówimy przyszłości tak, A przejdzie i, Pan do, do mieszkańców? Przejdę do mieszkańców, oczywiście, że Dobrze. przejdę. Yy, jest niewspółmiernie nie do potrzeb yy, Powiem może bardzo mało politycznie. Oferta skierowana dla, yy, yy, oferta w Sopocie skierowana dla ludzi nazwijmy to w wieku takim troszeczkę podeszły, a w stosunku do młodzieży nie licząc atrakcji zabawowych. Yy, funks, yy, rewelacyjnie funkcjonujący moim zdaniem yy, no, uniwersytet III wieku, w którym kilkaset osób, mieszkańców Sopotu, ma możliwość. Ja nie mówię uczyć się, ja nie mówię zdobywać nowych umiejętności, co też jest ważne. Nie siedzieć w domu, obsować wśród innych rówieśników, rozmawiać o swoich problemach. To jest często lepsze niż wizyta u lekarza, tak sądzę. Więc choćby to świetnie funkcjonuje. Bardzo szeroko, nie wiem czy najlepiej wykonywane, ale też nie do końca to chodzi. Programy profilaktyczne, opłacane z budżetu miasta spotkania w Leśniku, pobytowe, tak zwane dni sanatoryjne, gdzie są i rehabilitacja, i ćwiczenia, i posiłek, i tak dalej. Więc jest duża oferta dla ludzi, bym powiedział, trzeciego wieku, tak to nazwę, idąc za semantyką tego uniwerku. Natomiast y, sądzę, że y, młodzież, młodzież, młodym ludziom w Sopocie brak perspektywy y, wyrobienia u siebie czegoś takiego, że, y, że to jest tu chcę swoje centrum życiowe założyć, a, a, a wynika ten brak z tego, że nie widzą perspektywy. Nie widzą możliwości mm, w normalny sposób zamieszkania, założenia rodziny, podjęcia pracy. No, z tym jest kłopot ogólnopolski, to, to, to, to z tą pracą mówię. Natomiast y, z pewnością y, czuliby się o wiele bezpieczniejsi i o wiele entuzjastycznie nastawieni, gdyby zdawali sobie sprawę, że jeżeli zrobię to, to, to, to za 5 lat mam szansę zamieszkać na swoim w Sopocie, prawda? A teraz ludzie kończą studia, nie żenią się, czy nie wychodzą za mąż, bo jest problem mieszkaniowy. Z pracą jest problem wszędzie, więc wiem to z autopsji, bo moja córka musiała emigrować do Warszawy za pracą. Trudno, no, ale zrobiła to niechętnie. Zrobiła to niechętnie, Wolałaby mieć pracę w Trójmieście i mieszkać w Sopocie. Niemniej taki wybór, życie przed nią postawiło, więc tutaj mm, z pewnością yy, budowa, budow rozszerzone budynistwo komunalne, bo możecie Państwo nie wiedzieć, yy, to ja przekonałem po wielu latach yy, kłótni, za duże słowo, sprzeczek z Panem Prezydentem, że taka jest potrzeba i przekonałem Pana Prezydenta o wybudowaniu budynku komunalnego przy ulicy Malczyckiego w Sopocie. To nie pan prezydent Paweł Orłowski rozpoczął budownictwo komunalne za nowej władzy tak zwanej, tylko wiceprezydent Jakubowski, to się pochwalę. Niemniej nie mogę prezydenta przekonać do szerszego programu. Uznał, że jak jeden budynek... Czy to jest możliwe? Znaczy, na ile to jest możliwe finansowo? Ile, będą ile mogłyby kosztować mieszkania taniego budownictwa społecznego? I czy mamy na to miejsce, czy ktoś się na to zgodzi? Miejsce na budownictwo komunalne zawsze się znajdzie. Bo gdyby była taka wola polityczna, to choćby Park Karlikowski. Cel, cel, cel, celowo, cel, celowo, celowo. celowo to, nie to, a nie, Marcinie, tak? celowo to powiedziałem, żeby wrócimy do tego tematu. No e, taką lokalizację znaleźć naprawdę nie jest trudno, ile działek jakby przygotowywanych systematycznie do sprzedaży za kilka lat, można by na taki cel przeznaczyć. Co innego mnie martwi i to są rzeczy, które na pewno wymagają kontroli to, o co, czym mówiłem w budżecie. Jeżeli ja słyszę w telewizji wypowiedź byłego skarbnika Gdańska, pana Pietrzaka, Włodzieniewa Pietrzaka, który w chwili obecnej jest prezesem Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które wybudowało i oddało do użytku z pompą, z hukiem, z medialnym wydźwiękiem, e, mini osiedle, chyba 180 mieszkań, gdzieś na ujeścisku, adresu dokładnie pamiętam. I pan Włodzimierz Pietrzak mówi o koszcie wybudowania jednego metra pod klucz, mówmy, pod klucz. I mówi to, to jest w prasie później powtarzane, że to kosztowało, nie mówimy o cenie gruntu, bo grunt jest nadal niski, czy spółki, i to kosztowało 3360 złotych, pod klucz zaznacza.? No. To jest bardzo, to nie jest realne. Czy y to jest za się mało, czy dużo? To jest bardzo mało. Myślę, że w tej chwili to jest bardzo mało. Nie wiem, z czego nie to wybudowali, ale to jest dosyć małe, jeżeli to jest pod klucz. Pod klucz. Są wyposażone mieszkania. Tak? Wyposażone w biały montaż. Nie mówię o meblach, oczywiście. No ja białą rozumiem, montaż, no ale drzwi, tynkowane drzwi tak. I tak podłogi. podłogi. Tylko czyli... wprowadzić meble. Tylko wprowadzić meble. Nawet chyba kuchenki gazowe, czy elektryczne, bo nie pamiętam, jakie tam jest te zasilanie. Nawet to jest już mieszkanie. Tak jak kiedyś spółdzielnie oddawały, prawda? A, tak. tak. I tam jest, taką kwotę podaję. I ja badając koszt wybudowania metra kwadratowego w Sopocie tych mieszkań komunalnych, które na linii Niepodległości zostały wybudowane, słyszę o różnicy droższe o rzędu 60%. To się zastanawiam, gdzie jest ta różnica, z czego ona wynika i czy ktoś udziela błędnej informacji. Ja sądzę, że to jest budżet i to nie można powiedzieć pewnej kwoty w mediach niezgodnej ze sprawozdaniami finansowymi, bo każde ciała nadzorcze jakby są w stanie to zweryfikować, a media by chętnie to podchwyciły, że Pan Prezes wprowadził w błąd opinię publiczną i zaniżył te koszty. Tak sądzę. Więc, więc ja się pytam, dlaczego w Sopocie wszystko musi być droższe. Nie ja, inni radny sprawdził, jaka jest cena wybudowania metra kwadratowego, czy my, nie, kwadrat, metra bieżącego ścieżki rowerowej. I wychodzi, że u nas jest tam półtora razy drożej. Ktoś sprawdził, ile kosztuje coś w Nie mówimy o piszu Elblągu, nie mówimy o małych miastach, gdzie siła robocza może być tańsza. Mówmy o aglomeracji trójmiejskiej. Prawda? A może to teraz nam odbija się to, że Sopot jest miejscem luksusowym. Że Sopot jest miejscem dla niektórych, że Sopot jest miejscem tylko dla bogatych. No, ale nie przybudowę Bez... ścieżek. No, nie no, dobra, ścieżek ale, ścieżek robią, ni ni ni Niestety, ale ja się spotykam często z tym, że, że ludzie, którzy robią cokolwiek w Sopocie, robią to za więcej pieniędzy, niż zrobiliby to w Gdyni czy w Gdańsku. Biorąc o zajmujących się choćby budownictwem, nie wiem, wykańczaniem. te firmy nie startują w przetargach sopockich, które budują taniej w Gdańsku? Wiem. No nie, bo to no jest Ja mówię o małych firmach, które są po prostu te same. To jest I... takie odium tego, że w Sopocie jest luksusowo, więc można powiedzieć więcej. A ja o wykonawcach, o, o tym, ile kosztuje robocizna, o takich rzeczach, na których jakby nie da nie jest to wprost wycenialne. Może dlatego tak wychodzi? Nie, to już to, mam nadzieję, że to wytniemy. O, <gry> no, no, no, wracam do tej, jeżeli, jeżeli Sopot stać na do, coroczne dofinansowywanie przez 10 lat hali w jakiejś kwocie, to z tego jest jeden budynek z kilkudziesiąt, może 30 mieszkaniami, prawda, komunalnymi wybudowanymi. I rodzi się taka, taka, taka dyskusja, w którym kierunku idziemy. Mhm. No właśnie. A w którym pan chce pójść? Przepraszam, wiążę. No pomyśleć. ja w tej chwili hala stoi i tutaj, tak jak mówiłem, jedynie szukać ograniczenia finansowania jej, bo, bo nie unikniemy od finansowania. Ona nie może wyjść, pani prezes, zgasić światło i zamknąć główne wejście na klucz i powiedzieć, to się nie opłaca. To Tak już nie może być. To dziękujemy bardzo. Za dziękujemy.